się Bruno, odcinek 13 czy pechowy to zobaczymy Dzisiaj w dzisiejszym odcinku będzie trzecia część Trzecia część i ostatnia serii motory i mikrofony Dzisiaj po raz ostatni zajrzymy na zlot motocyklistów, zlot podcasterów Będzie to taki miks, yy, znowu miks takich różnych wywiadów będą młodzi bardzo ludzie młode dziewczyny, starsi faceci zrzeszeni motocykliści jeszcze coś tam może gdzieś wykopię jakieś fragmenty koncertów, fragmenty rozdania nagród coś tam jeszcze pokopię także jeszcze wejdziemy raz powrócimy w ten klimat w ten klimat złotowy, aby nam się wszystkim to przypomniało tym, którzy byli. Dzisiaj także tak, zobaczyłem wpis na stronie podcasty.pl o zlocie. Taka krótka krótka wzmianka, krótka notatka, krótkie przypomnienie, podziękowanie Przemka za te dni fajne, no bo naprawdę były fajne dni i, i na pewno wszyscy, którzy tam byli będą je wspominać zawsze z jakąś taką nostalgią przyjemną. Nie było tam raczej nikogo, kto będzie to źle wspominał. Taką mam nadzieję. Zresztą po tych wszystkich komentarzach, po tych wszystkich komunikatach, po wszystkich takich naszych rozmowach później pozlotowych, z tego to wychodziło właśnie, że wszystkim nam się bardzo, bardzo to wszystko podobało. No i dzisiaj się pożegnamy z tym zlotem. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku będzie zamknięcie tej serii mikrofony i motory lub motory i mikrofony znowu więcej motorów, mniej mikrofonów więcej takiego hałasu trochę alkoholu jak wiadomo bez tego się nie obywają takie imprezy, tak już jest w tym świecie no i pozdrawiam też również wszystkich uczestników wszystkich podcasterów wszystkich słuchaczy no i tych ludzi, którzy tam udzielili mi się do mikrofonu, tych nieznajomych. Mnóstwo, mnóstwo fajnych, pozytywnych ludzi ze swoimi motorami, ze swoimi dziewczynami, ze swoimi marzeniami. Było fajnie. A teraz zapraszam do słuchania. Jeszcze może jakieś wejście będzie. Nie wiem, bo będę odsłuchiwał materiał. Może jakieś moje spostrzeżenia, dodatki się znajdą jeszcze w tym Podcaście. No i tyle, zobaczymy. Na początek może um, krótko pogadamy sobie z takimi młodymi dziewczynami, które, które spotkałem tam właśnie na zlocie. Jesteście tutaj, bo... Motocykle. No właśnie, okay. to przede wszystkim tak, no motory. I, i, i, zloty, jeżdżimy, i, i zloty. I dobra zloty, zabawa. I, I dobre procenty też. Do, I fajni to, ludzie. Właśnie, i to jest plus posiadania już 18 lat, nie? Czyli można kupić alkohol. I można też... kupić, można wypić legalnie no. i rodzice się nie czepiają, także... Dzięki! Oni no, nie i, pamiętają. No właśnie i... Nas się czepiają. Przepraszam a... bardzo. Ja muszę powiedzieć, że mój tata jest zajebisty, gdyż od e, 13 roku życia. Od, tak, od 13 roku życia no. jeżdżę na złoty. Jak miałam 14, tańczyłam z za sobą. A to to są twoje koleżanki? I jeszcze ściągasz, tak? Ta, no czy nie? W sumie. Nie, my to, to, raz to, to się, nie No. no. A jeździ na złoty? No. Tatusiowie tatusiowie to mojego taty. A mój no. tata to tata z Lajtowców. <laughs> no kiedyś do mnie kumpela podeszła <laughs> i mówi: Ty. Sorry, twoim ojcem jest tata? Ja Ej, mój tak. tata? Czy jest lepiej na, na takich placach jak Zlot, czy jechać na jakiś koncert? Coś no. Nie no, Zlot to jest Zlot, nie? Nie, no nie ma w ogóle porównania, nie? Tutaj jest sto razy lepiej, inna atmosfera zupełnie, praktycznie... No właśnie, bo się pytałem, tutaj, cała rodzina. Właśnie pytałem tu różnych motocyklistów, Tak, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Nie, bo się pytałem tu różnych motocyklistów, motocyklistów, motocyklistów nie? Także, czy środowisko motocyklowe jest herometyczne? Oni i wszyscy tłumaczą, że nie. No nie jest z tym, że po prostu dobrze się nam bawi razem ze sobą, mamy tutaj podobne. Temat. Ale tak. nie, dziewcząt zawsze jest łatwiej, wiecie, bo gdzie, gdzie cię. Niekoniecznie. Nie... niekoniecznie. niekoniecznie. Nie każda interesuje się poznaciami. No. Tak. tak. No. Komikami. Kum, Komikami. Tak, dokładnie. Tak, tak Ale znamy się, jeździmy również same. No. Tak. No. Pozwalają wam, wam rodzice? Tak. Tata pozwala, mama nie chce wiedzieć już na czym jeżdżę, żeby się nie zdenerwować, więc. Jest ok. No. Wiecie co się stało? Jak jest to? No ci Co jak się co No popatrz, jaki jest piękny. Lepiej niż w cyrku, co? O, to jest wolność, bracie. Możesz zatrzymać się trawki pojeść, kupę zrobić gdzie chcesz i nikt ci nic zrobić nie może. Bo ty wolny bracie jesteś. No, bo Dużo ludzi mi, tutaj jest też innych y, motocyklistów tłumaczy mi, że żeby nigdy nie weszło do klubu, bo trzeba być tam i tam i trzeba się słuchać. Czy jak, jaka jest ogólnie prawda o tym? To znaczy, Prawda, jest tak jak zawsze. No. Czyli, Be... czyli warto być w klubie, czy, czy nie? Ja myślę, że e, warto albo nie, to znaczy... to trzeba, Zależy w jakim klubie. E... Czy to ogranicza wolność, e, czy nie? Nie, nie do końca. To nie jest ograniczenie wolności. No bo to właśnie dużo motocyklistów tłumaczy mi właśnie, że a oni nie są, e, oni przyjechali na zlot, e, są, e, ale są wolnymi, nie są w klubie, dlatego że to ogranicza wolność, bo mają nakazane. A e, to jest bycie tam, i tam temat rozległy. Nie, przepraszam, bardzo. E, uważam, że. E, w bo ty zadałeś pytania, tak? E, zwanym no. dalej. To, moto. Jest, to to nie jest taki temat, że tak czy nie. A ty jesteś kolegi klubowy? Nie, nie, właśnie o to chodzi, że ja byłem w stowarzyszeniu i wypisałem się ze stowarzyszenia, bo po prostu. Nie, niektóre tematy mi nie pasowały, ale właśnie, na przykład jest... nie ale to, e, Nie mówię tego, że... E, Bo tu kolega tak jachu, tak mogę powiedzieć? Tak, nie. E, ma barwy wa, właśnie i jest w Ale krubie, ja bym tak. chciał być w klubie, ale żeby ten klub działał. Co daje? Żeby działał. Dzia, e, co daje? Jeżeli jest odpowiednia e, e, po prostu struktura ludzi, czyli na przykład My, my mamy po prostu nie jako klub, jako firma tylko się spotykamy ja, ja, jako koledzy no to my się spotykamy i to wtedy to, jest, to działa nam na takiej zasadzie a ja byłem w stowarzyszeniu, w którym zaczęli mnie traktować jako podmiot, nie? i się szybko wypisałem, bo mi się to nie podobało a, ale jeżeli się spotykamy jako koledzy jako klub i my się spotykamy co tydzień powiedzmy. Nie, że. Y, y, y, Zmusu. Z, z chęci. Ale kolego, to musisz mówić o jakim klubie mówisz? Obojednim. O jakim? Nie ja obojętnie bo Ja nie mogę sobie. Bo, bo czyli co? A, czyli co są, są, są dobre kluby, i y, takie, które nie. trzymają za mordy. z Nie. Bo jest tego? taki klub MC, no. który to jest typowy motocyklowy klub, i tam są. Poważne zasady, takie jak wojsku, nie? A, ale jeżeli tam. Prawda? To znaczy. E, m, Kolega mi nie nie się nie, nie, nie, nie będę się wypowiadał e, do końca. Telefony jak, e, jak dokładnie jest e, e, MC. Okay. E, w końcu, e, to jest twarda. Twój klub to, to Trójmiasto Stowarzyszenie Motocyklowe? E, tak, dokładnie. Stowarzyszenie Motocyklowe to to. Trójmiasto. I w związku z powyższym, e, ja bym powiedział, że tak. My jesteśmy, e, że tak powiem, klubem, e, którzy... E, Jesteśmy dla ludzi, dla dzieci i tak Jesteśmy. Czyli całymi rodzinami można spokojnie, tak? Tak. My jesteśmy przychylni Dla wszystkich innych klubów nie próbujemy szukać, że, broń boże, żadnej zwady między jednym klubem a drugim, prawda? Prawda? My jesteśmy przychylni, Jesteśmy towarzyscy prawda? I nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ta, niech się wyżyje! No <laughs> niech się no wyżyje. Tak, to się nagrywa, wszystko to jest na żywo. Nie, my, no, my e, próbujemy, że, że tak powiem, tak. spasować, e, że tak powiem, być przychylni, e, co e, powiedziałem już wcześniej. No. E, natomiast e, jest tak, że... E, czy ty musisz jeździć na zjazdy, czy ty... Czy, czy ty nie, e... nie, nie muszę, to nie, nie jest żadne wojsko. Nie, nie wylecisz? Jak... Nie, nie, nie, nie wylecisz. Żadne, żadne to nie jest no, wojsko, to, to nie jest żadne... My próbowali tłumaczyć właśnie tutaj ludzie, e, którzy są e, spoza, e, spoza klubów i mówili, a bo nie, nie chciałem, nie się nie w klubie, bo nie chciałem po prostu jeździć tam, gdzie muszę, tylko tam, gdzie chcę. To jest e... kwestia interpretacji. Nie. Po prostu, no, u, nie nas, u nas nie jest tak, że e, my możemy sobie jeździć, jeżeli komuś e, przypada na przykład wyjazd rodzinny, jeżeli komuś przypada wyjazd albo impreza rodzinna, gdzie w ogóle nie rusza motoru, e, jak najbardziej jest usprawiedliwiony i tak dalej, nie jest karany w żadnym wypadku, że albo ty jesteś taki, bo ty jesteś nie, taki. Nie, nie pojechałeś tam bardzo. Tak, będałem, nie, nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie nie spokojnie i tak dalej, nie? Ale dobrze by było, żebyśmy się spotykali Razem. na... Razem. Czyli kośna, jest, e, jakby coś tak powiem, że ogólnie od, od, lu, e, Nie, to wszystko, i, to wszystko i, zależy obowiązki od Obowiązki są luźne, ale, ale bractwo jakby jest jedno i nie, się Nie, to jest jest po prostu... Tam, ta, chcecie ta, po prostu. Klub, ta, klub, ta. Klub Jak klub chcemy, klub klubowi nierówny i to zależy od statutu, mhm. Jakie oni są ustalą ostatni. Nie, to my jest chcemy jak najbardziej w e, bo... związku i tak dalej i, i, i trzymamy się z sobą, nie? Ale nie, nie, nie macie żadnego tego jarzma, że musicie? Nie, nie ma tego no jarzma. Właśnie, właśnie, e, bo to właśnie dużo ludzi zarzuca, spoza związku, że właśnie związków, że jest jarzma, nie? Ty tu e? mówisz, że wyrzucili się, tak? Nie, nie, ja po prostu... Zrezygnowałeś, bo? Zrezygnowałem, bo po prostu tam sprawę... Ale dlaczego, Dla, dlaczego? Bo ci ja kazalić jechać, a nie chciałeś, czy jak? No właśnie, ja tak powiem, no wszystko, na to z Kwidzyna, no ja jestem w Kwizyna I mamy stowarzyszenie w Kwizynie, nie? Z którego się wypisałem, właśnie, motokwizyn, tak dalej, PL i tak dalej. I wypisałem się z tego stowarzyszenia, ponieważ e, e, niektóre sprawy. Sprawne mi nie pasowały właśnie, I dlatego się wypisałem, bo ja byłem skarbnikiem i... Od rana samego tak daje. prostu... Ty sprawę spraw... y, do y, jakiego radia to jest tam, przykro. Do żadnego, to jest mój prywatny po prostu podcast, ja, ja to daję potem, pod, opublikuję lub nie w internecie no. to jako pod, pod nazwą ruszaj No, ja się wypisałem... Ja to... w tym podcastie, ja tu jestem całkowicie prywatną osobą, ja sobie to nagrywam, bo ja to jest moje hobby, nagrywać sobie ludzi, nagrywać moje życie, to jest... Ja Ci powiem, e... życie to jest motocykle. E... No właśnie życie jest motocykle, a Może ma... życie to jest motocykle i ja ci powiem, że no. w Lotorze Gdańs miasto, ja się trzymam dobrze. I, i powiem no to ci, że ta tak, I ja ci powiem, że jestem zadowolony z tego. Śpikujemy się, jedziemy sobie na Kaszuby, prawda, w, własnego e, obrębu, prawda, kaszuby pojeździ, że pomorskie, pojeździ, że mazurskie, na Giżycko, prawda, na Złoty. Jedziemy sobie na koło brzegi, e, prawda, e, Także ja uważam, sposób że. na życie taki fajny. To jest bardzo dobry sposób na życie. Wolność? Ja, tak. Wolność. A rodzina, tak. masz rodzinę w Nie sposób, ma tak? czegoś takiego, na przykład, że ja na przykład nie przyjadę na zebranie no. i na przykład mój prezes mi powie, że tak, a ty jesteś niedobry. Nie, nie tak. ma czegoś takiego. Nie, ja nie jestem niedobry, nie, po prostu nie mogłem. No to nie jest. Po prostu nie mogłem, nie? To nie jest po prostu spotkanie tam tylko po prostu. Nie, nie, nie, nie, z nie, nie, absolutnie nie. My no. się spotykamy naprawdę i My jako nasz, sto, na, nasze stowarzyszenie hmm. działamy naprawdę organizacyjnie i bardzo dobrze. I A do jeszcze pytanie, czy jesteście hermetyczni czy nie? E... Czy kto tak może, do, końca, kto, nie. Kto chciał, nie do końca nie. Kto by chciał? do nas. Mam motor, na przykład kupię sobie motor tak. i, i ja bym chciał. I co? I, ja bym no, chciał. Nie, e... nie, nie, nie, nie. No. To okno, nie do końca za tak, tak. My. Nie jesteśmy hermetyczni. No. No. To nie jest tak, że od razu nie. się kręca. Nie, no. no. nie. od razu. Się... tak. Nie mówię, że od razu, ale może się do nas zgłosić, z nami pojeździć. No, ludzi mi się na przykład przez weekend poznać. Nie, przepraszam, nie przez weekend. Wypić trochę? nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, wiem, ale, czy, po prostu ale tak, my zgłasza, się nie, i, wiadujemy. Się do nasz klient, prostu, tak. nie, się nie, nie, nie, poznajemy człowieka i on na przykład przed jakiś sezon, no. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, i, I czy my ma, że poznajemy, się go poznajemy, jak on jak on z nami czy, rozmawia. No, czy, czy po prostu to jest gość, który sobie kupi motor i jest tak. totalnym nie, nie, lewusem, nie, nie, nie ma czy po prostu, tak. e, prostu czuje to, chce i chce. Nie, nie może, tak, że... może być taki człowiek, który wypieprzał by, by na przykład e, ponad 100 tysięcy złotych, no. Kupuje sobie niezłą rykę ładną skórę, no. nie? Wjeżdża do nas i jest mówi tak, ja chcę być i u, o, no. u was, nie? Tak nie no. no. A przyjeżdża to... gościu, który jest obdrapany i tak dalej, nie? I on wie tak, ale mój motor też dobrze działa, nie? No. I chce z wami jeździć, nie? To jest fajne, kurde. Nie? No. Właśnie. I to jest różnica, nie? No. I teraz tak, on ma obdrapany, nie? No. A ten ma za 100 tysięcy albo więcej, nie? Prawda? Ubrał się w nowe skóry, nie? I fajnie wygląda, nie? Zajebiście, te kurde, normalnie paski po bokach, no. nie, lampasy i takie pieduki. i on no. wszystko ma casy, nie? Tak. No i co? No i on jest ale, taki elegancki? posadnym jest tylko pustym kurę człowiekiem, manekinem ubranym w ładne skóry. Na przykład, no. nie? Bo ma dużo szmalu No, o to chodzi. Nie? No. A my potrzebujemy rajdystów, nie? Ludzie, którzy czują to samo, lubią pojeździć, czują. lubią... Ale... Tak, że oni chcą jeździć, ale... nie? Czyli tak, nie jazdą, tylko tymi spotkaniami. Tak! jechać, tu, no. gdzie spotkać prawda? Pogadać. Albo e, dajemy cingla jest weekend, nie? Dajemy cygla SMS sami, bo tak się spotykamy, nie? Nie? jedziemy, nie? Na przejażdżkę. Głupią przejażdżkę, która nas absolutnie nie interesuje no. finansowo. Tylko to są nasze pieniądze. Spotkanie z wydane. ludźmi, najważniejsze. Ta. Nie motor. Tak, my sobie jedziemy na przykład na Kaszuby. Sobie Co tam, jest najważniejsze? Tam, motor, itd. wolność, kobieta, Ta. czy spotkania. Nie, przejażdżka. Normalna przejażdżka przejażka tego... Bo na przykład prywatnie, na przy, drodzie, poświe, nie, nie wiem kiedy no jesteś prywatnie, prywatnie możesz być na przykład dyrektorem, na przykład drukarni. Tak, tak? może być, tak, może być, bo nie <gry> muszę, że nie. No może, może akurat jesteś dyrektorem tak, ale w tym momencie, kiedy siadasz na, I jest równy. Motor, siadasz na motor, I jest równy, jak na ja, a ja jestem zwykły robot, budowlańcem, tak, tak, a on dyrektor, siada razem ze mną, ja mu podaję piątkę, prawda, no. siadamy Jedziecie? i jedziemy. I no. to jest ten wiatr we włosach, co prawda nie w moich, bo nie? No w moich też. A ja otwieram nie. Rozborek, nie? i już mam, nie? No. no i sobie śmigam, nie? Bardzo dziękuję w ogóle. Rozmawiałem z Jachem i? Rockersem. Rockersem z, Kwidzyny. z Kwidzyny. No. Ja no. jestem w ogóle z Grudziądza Arech no. E, no. Mieszkam byli. w Gdańsku, a ogólnie mieszkam w Anglii teraz no. i, i, i co, nagrywam po prostu. Takie no. moja zajawka jest nagrywać, Ale a wasza jeździć. Powiedz, to będzie A powiedz, to będzie. Ruszaj się bruno.podcasty.pl tak? Już na pewno zapomnę. Ruszaj się, Bruno. Taka piosenka była kiedyś w stole dobrem Ruszaj Ruszasz się, Bruno. Się? Idziemy na piwo. Niech im nie brakuje tam nas. Odstania tam tam Od to, stania w miejscu niejeden nie, gina, nie, nie jeden kwiat zginął. Umiesz to umieścić. Umieszczę to. To kosmos. Nie, umieszczę to nagranie. Fakt, że to będzie gdzieś wrześniu, październik, bo już można dobra no Ale będzie. Jesteś... Się, już nachodzi po głowie, Jesteś, widzisz, no? jesteś motocyklistą? Nie, kurda, ja rowerzystą. Nie kim jesteś? <laughs> Cześć, no ki z kim wiesz, rozmawiam to, teraz? Mario z, z Dragonii. A ty nagrywasz to? Tak, teraz nagrywam. Nie, to już ci będę mówił. Pewnie, <laughs> że tak, że na motorach. Tak. Bo widzę, że tutaj gazujesz ostro... Nie... nie, to kolegów sprzed Moje tam są z tyłu. Stoją spokojnie, no. po pijaku, jesteś, nie ruszamy tematu, jesteś, także jesteś wiesz... Jesteś w związku, czy bez? Znaczy mamy taką nieformalną grupę zrzeszoną, ale ani MC, ani PRM, nie? Aha. Co jest lepsze? Motor, kobieta, rodzina, życie. Wiesz co, według spotkania. naszej grupy to mamy trzy priorytety. Rodzina, praca, motor. I według tego się kierujemy. Ale generalnie motor wygrywa, nie? <grym <grym ale ale priorytet jest podstawową. Motor znaczy, jest, nie? Narzędzie, tak jest motor jest narzędziem co? czy celem. Motor to jest, kurczę, ucieczka. To jest hobby, to jest, kurczę... Tak, no, mówię, u nas, u nas, na przykład, ucieczkowanie no swoich, no, marzeń, rzeczywistości. Słuchaj, tu, tu jeżeli ucieka. zapierdzielasz no. cały tydzień, na przykład, tak jak ja, no. e, zdarza mi się, że po 12 godzin, nie? No. No, to co, ja, jaką mam ucieczkę? Siadam na motor... Weekend? Tak, Jesteś znowu Chociaż jeden dzień, jedną sobotę albo niedzielę urwie na to, że siadam na motor i sobie jadę. Nie wiem, gdzie jadę, ale jadę! Po prostu jadę. Czy Wypalam motor paliwo, nie wiem, bez sensu, bez sensu, bez celu, ale jadę. Czy motor to przedłużenie młodości? Penisa, myślę, tak. penisa. Nie, penisa. E ja A myślę, że nie chodzi o młodość. Chodzi o realizowanie swojego wolnego czasu, wiesz? No, sposób na życie, no, żeby żyć cały no, czas no, tak na jakimś pewnym Masz swoje grono, kurna, chłopaków, które krzykujesz się, kurna, jedziemy, gdzieś. No bo my mamy swoje no, grono to tak no. co no. nagrywają. Ale jak, jak jest mikrofonu? kasą, nie? Bo generalnie A, słuchaj. To drogie hobby raz. No, Jeżeli się znaczy, no, na pewno z kolegami drogę, nie? No. umawiasz się, nie? Pięcioma nawet, nawet pięcioma, nie? Na jakiejś tam stacji no, pejonowej, no. której wszyscy znają, nie? Tak. E, stacji paliw, nie? Bo teraz jest różne są nazwy. Ale na takiej czy na takiej taki no. umawiamy się, nie? I na tak przykład my. pięć motocykli, nie? No, Zjeżdżamy no, się, no. nie? To jest minimum pięć, nie? No, Maleństwo, podziwiamy. No, brawo! Ja już ją widzę w kasku na przyszłość, wiesz? A tą panią to jest. No! To będzie mismo chyba pod koszulką. Mismo chyba pod koszulka będzie dzisiaj. No Dobra, tak, trzyma. Uła, ja... normalnie palet się nie je. I, popatrz, I teraz zobacz. Zjeżdżamy się na przykład, jak mówiliśmy, nie? Nawet 5-6 minut z Glinie. Na jakiej tam stacji panie. A w jaki sposób e, organizujecie to? Przez internet jakoś? Jeżeli, nie, czy z sami jesteśmy, czy tak jak ja, zrzeszony, no. to mamy sms-y do siebie i tak dalej, nie? także wysyłamy sms -y, Ale gdzie... czy jest możliwe na przykład spotkać się z kimś, po e, e, prostu motocyklista z motocyklistą, obcy, bo mówisz, przypadek. a będę kurę na tej stacji CPN-u, robimy jeżeli coś. Jeżeli to tak. Jeżeli masz do niego numer telefonu, to tak, ale jeżeli Aha. tego, to przypadek, to przypadek. przypadek. No u nas to idzie przez stronę internetową, nie? Nie, my mamy nie ale, ale są co, SMSy. ale tak nie ma nie ma, że nie ma nie motor że drodze jakaś taka integracja, motor to motor to jak że stoi się motorze na poboczu, to drugi się zatrzymuje się co, co i nie ma tak tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, przywaszu... nie ma, nie ma nie no. Brakuje mu kasy, brakuje mu sprzętu, nie wiem, no. paliwa, jest to, to sobie, jest kurna pomoccyklista. No. A słuchajcie, jak kupujecie motor, nie? To jest główny wydatek, nie? A potem yy, czy, czy dostypuje się. Pół wydatków. Właśnie, właśnie ile no. potem jeszcze co pochłania pieniądze? Tyle samo. Ale co.. Ja byś chciał jest? się ubrać. Co wtedy potrzebujecie kupować jeszcze? Odzież oddychającą buty, skóry, kurtka, proszę a ty ciebie, jedziesz? sakwy. Nie. Nie ubrać nie agrywa, motor, to, to jest drugie aha. tyle co motocykl, nie? No. Tak, ale, ja. ale jest coś takiego, że się ciągle ten motor modyfikuje, dokupuje. zrobisz raz, ja uważam, zrobisz raz, tak, chcesz i masz spokój. Przynajmniej dany model motora. Średnio, e, na zakupy samego ubrania, taki żeby był taki średniej klasy i tak dalej, te, no to trzeba 4 tysiące wydać. Tyle nie? samo, no no, to nie dużo, to jest takie minimum. Dużo albo niedużo, nie? Dużo, nie? A jest Ogólnie... Klaszy. To nie są drogie. To, to nie są takie... No rozumiem. nie ekstra, Ale powiedzmy, nie? To ale ale motor to 40, tak? Bo same a porty nie, na przykład kosztują 1500 zł i tak dalej, żeby fajne porty kupić, nie? To jest, 3500 zł, nie? Przypuszmy, jestem młodym kierowcą, zdałem dopiero na prawo jazdy, mam 20 lat. To już mówię, przypuszmy. co ja lubię. Co, co, od czego tak, powinienem zacząć, od tego, żeby było Co, co ja lubię, no. nie? Od czego trzeba zacząć, a co ja lubię? Czy ja lubię ścigacze, czy ja lubię enduro, czy ja lubię chopery, czy ja lubię cruzery, nie? No. A chopper, cruiser to jest prawie takie... No to, jest to samo, tylko że porównywalne. Tak, porównywalne. Tak, ale, e, co no ja powiedzmy, lubię, nie? Jestem człowiekiem, mam 20 lat, nigdy nie jeździłem, no, lubię turystycznie pojeździć tak, sobie. Co powinien zrobić? E, myślę sobie o tych e, mniejszych pojemności. Jeżeli no. była bardzo duża przerwa, albo się w ogóle nie jeździło i nie ma tej prawy, e, od, od małej pojemności zacząć, no niestety to jest wydatek. Czyli ile? Bo, bo e, no, powiedzmy. 350, 600? Nie, no uważam, że e, około 6. 5 zł. Ja Mówimy nie. o pojemności czy o kasie? Nie, o pojemności O pojemności. No. A, od A, o pojemności 500 zł. Maksymalnie 500, nie? I pojeździsz sobie tak po prostu. Tak, ale sobie to jak, mi. jeżeli masz dobrze poukładane w głowie, to i dobrą tysiączką pojeździsz. A jak tak. masz kurna A jeżeli... tego, to i sobie twojej się rozpierdzili. Tak, Czyli dokładnie. jak masz 40, to już mogę tysiąc kupić sobie. Bo myślę, że jak masz dobrze poukładane w głowie, tak. Zobacz. Ja Jestem taki mały chruśnik, nie? Zobacz. No. E, niby, że taki tego, a ja że na 1500 na Goldingu, nie? Bo sobie poukładałem sobie życie, tak. a, za, a zaczynałem od 535 od Virago. No. A ja miałbym do was pytanie do, moje, do mojego z kolei odcinka, bo, bo tam już rozmawiałem z kimś i chodzi mi o zjawisko takie... No i nie chciałem się już Pichontowi tu dalej wcinać, już dalej on prowadził rozmowę o urywaniu głowy, także będziecie to może mogli usłyszeć u Pichonta w podcaście w hukafonie lub w innym w Pichontarium jeśli puści to kiedyś więc e, odsyłam do zaprzyjaźnionego podcastu a ja jeszcze krótki fragmencik z całkiem innego trochę klimatu będąc tutaj e, w tym kręglu na, na tym spotkaniu podcasterów. W tym i... kręgu. Onekdaj, że rzekłbym. A jak się nazywa twój y, krąg na G-Plusie, taki y, lightowy? Taki, taki, że nie boisz ścisły? Taki, taki, taki bezkija. Adam. Paśnik. A, pas Fakt jest. Adam. Paśnik, strach się pali. Mu no. się nazywa bezkija. Mówisz? Bez kija w dupie. ja, ale ja Bo mam, wiem, że jak no, podnoszę jeden no dobrze. E, tworzysz muzykę hip-hopową, tak? Zdarza mi się. Bo słyszałem, że to ty byłeś twórcą tego słynnego przeboju no wiesz co? O, o polskich podcastach. Krążą plotki. Jestem skwarny. Krążą plotki. Uwierz mi, że masz papierosa, a ja mam do rachunek dobrego nosa. I mówię ci teraz, że weź się uspokój, bo to co ja robię, to jest tam mój pokój, gdzie czeka mój Ziomek, który polewa mi wódkę. Robię to tak, że moje rymy są krótkie i robię to tak, że mogę się pojechać, a RTE robię to na bezdechach. Woo! Woo! No, Dobrze, yy, zmartwię się, że trafiłeś. Yy, no, no, bawię no, no. się freestylem. Mogę dużo. Żal, Skwaru, jest... da, dawno nie robiłem, ale, od, od, ma... ale, ale, ale wiesz, ale, się ale, się ale się lubię. lubię A Maciek z od dwóch lat ma to. samą za, obrabił za. Tak. <śmiech> się potrafi tak zafiksować, żeby no chodzi, że wychodzi rzecz, że, że to on tego lolka tam obrabia Nie, bo, ale bo on to, zaczyna, to a on, on to nagrywa. Poza, na to ja robię to tak, że te rymy wygrywam Robię to tak, że bywa i nie bywa A RTE mam te dwa ogniwa Robię to pod rym i robię to pod bit. A RTE to wszystko jest jak pit stop jak Kubica zrobił stop kiedyś, a RTE nie klepie tutaj biedy. On to nagrywa, ma fajną... Gąbkę. gąbkę. Gąbkę. A RTE nie robię tego przez trąbkę. Robię to tak, że nie mam tu podkładu. A capella jadę tutaj bez jakiegoś ładu. Szwagier się ze mnie śmieje zębami. A RTE to zostaje między nami. Robię to tak, że składam te rymy. A RTE... My tutaj błądzimy, nie jesteśmy gdziekolwiek, tylko stoimy pod blokiem a RTE rzucam na to okiem. Nie, no dobra. Jedzie, jedzie, dobrze, dobrze, dobrze. Dwa, dwa lata eee. Czemu Dzień, podnosza, no nie robiłem nie nic. Zuma, ale nie robiłem nic. To wiesz, no. To jest moja duma. Ten zakład, to jest jakaś chora sprawa. No i brakuje mi ryb. <śśś> <śśś> <śś> Myślałeś, że to tylko zabawa, a to nie zabawa, to tylko duża sprawa. Bo... <śś> dobrze, no, dobra, dawaj. Nie, nie umiem. <śś> nie umiem. <śś> Z tym zakładem. Nie no? będzie rozkminki, ja wygram, a nie jakieś głupie kminki. Dobra. Weź tą gąbkę i twojego zuma, moja duma, a twoja dupa. No było super. E, to był popis właśnie Kwary tutaj, ale tu rozmawiamy z prawdziwym właśnie gościem. Właśnie robię to tak do zachodu słońca, robię to tak, że nie mam dzisiaj końca. Robię to po to, żeby mieć z tego zajawkę. A RTE? Mam w rymach zabawkę. Robię to tak, że wszyscy mnie słuchają. A RTE? Nie uciekam jak zając. Robię to tak, że wszystko jest fajnie. A RTE? W tej pięknej ferajnie. Podcast Polski i nie tylko to jest fajne. A RTE? Pozdrawiam to ferajnę. Wiem, że się powtarzam, ale jadę tutaj rymem. Mam to, co zrobiłem i nie puszczam tego z dymem. Robię to tak fajnie, że przyjechał po mnie helikopter. A RTE? Ja dzisiaj tego nie kopcę, jak... Jebka, nie, nie wiem jak to było, ale fajne było pudełko, a RTE jadę teraz tutaj wielką rozkminą. Robię to tak, że czas mi nie minął, ty mnie nagrywasz i masz koszulkę fajną palto, a RTE w zimie założę palto, ale sztuczne oczywiście, bo nie noszę naturalnych. Robię to tak, że dzisiaj tutaj spalmy, ale nie mamy czego, bo wszyscy mają mikrofony. Róbmy to tak, że jestem zadowolony. <śmiech> Człowiek. Ja jestem ten człowiek, który nagrał kawałek pod tytułem polski podcasting, który leciał u, u Łukasza Witkaowskiego i niestety, niestety zmusił mnie i nagrałem, no. pa, to, było, było, to, mi do, to, było mi dobrze. Ja osiemnastka dwie piątki, to jakiś wariat! No i tym się może pożegnamy już w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam z tej strony Kamila, ART. bardzo fajnie było Ciebie poznać, jeśli słuchasz, pozdrawiam. No i zapraszam, zapraszam do następnego odcinka już za tydzień, już się z Wami żegnam, miłych wspomnień, miłego słuchania, cześć.